Pod namiotem słowa. Janusz Stanisław Pasierb Nolimy Tanger Powiedzieć łące, idąc po niej lekko jak w tańcu, nie zatrzymuj mnie. Podnosząc ramię, pozłocone słońcem, nie zatrzymuj mnie. Powiedzieć wiośnie, ze szczęścia kwitnącej Nie zatrzymuj mnie Z czerwoną różą przypiętą na sercu Nie zatrzymuj mnie Każdemu, kto gorąco pragnie, byś nie odszedł Nie zatrzymuj mnie Powiedzieć ziemi bez żalu, jak w tańcu Nie zatrzymuj mnie Nie zatrzymuj mnie Kunszt poetycki księdza Janusza Pasierba przejawia się także w tym, co cechuje prawdziwą poezję. W wierszach o tak zwanym podwójnym dnie. Tak odczytuję wiersz Noli tangere. W wierszu tym po pierwsze dostrzegam zachętę do bohaterskiego czynu zaufania Bogu w obliczu własnej śmierci. Czy uda nam się lekko jak w tańcu, czyli w uniesieniu, pożegnać się z tą stroną życia, którą już pokochaliśmy? Powiedzieć łące, idąc po niej lekko jak w tańcu, nie zatrzymuj mnie. Podnosząc ramię pozłocone słońcem, nie zatrzymuj mnie. Słowa tego wiersza odczytać również możemy jako pożegnanie ze światem w momencie olśnienia, odkrycia i przyjęcia własnego powołania kapłańskiego. Jest niemożliwe, żeby w sercu nie wzbudził się żal, więc przyjmijmy ten żal i popracujmy nad tym, aby nie był on większy od wdzięczności. I właśnie przy okazji twórczości tego wielkiego myśliciela i odważnego poety katolickiego pragnę sprecyzować, na czym polega podstawowa ułomność tzw. poezji katolickiej. Cechą powodującą drugorzędność literatury katolickiej jest brak zaskakującej płęty i wnioski, które zazwyczaj już znamy przed rozpoczęciem utworu. Bo wiadomo, że katolicyzm nadaje smak życiu, że katolicyzm ma jeszcze jakiś sens, jakąś głębię. A literacko ważne jest przecież i egzystencjalnie prawdziwe owo...